Jezu Chryste, który jesteś z nami, który jesteś jak dobry, jak chleb, jak uczył nas święty brat Albert Chmielowski. Ogromnie radujemy się, że jesteś z nami tak bardzo bliski, bo pod postacią białego chleba. Bądź uwielbiony Jezu, który jesteś rzeczywiście obecny w Eucharystii. Bądź uwielbiony Jezu wywyższamy Cię Jezu który jesteś obecny w świętym natchnionym słowie Piśmie Świętym bądź wielbiony, Jezu. Jezu wywyższamy Cię Jezu chwalimy Cię który jesteś obecny w każdym człowieku który godnie z czystym sercem odpowiada Amen na słowa ciało Chrystusa i przyjmuje Ciebie w Komunii Świętej bądź wielbiony, Jezu Bądź uwielbiony, Jezu, w każdym szczerze przeżytym, przygotowanym sakramencie świętej spowiedzi. Bądź uwielbiony, Jezu. Bądź wywyższony, pochwalony, Jezu, w każdym akcie woli, szczerego przebaczenia, odpuszczenia z serca do znanej krzywdy. Bądź uwielbiony, Jezu. Bądź uwielbiony, Jezu, w konkretnych czynach przebaczenia. Kiedy wyciągamy rękę, kiedy prosimy o przebaczenie, albo kiedy mówimy wybaczam Ci, odpuszczam, daruję, nie żywię urazy. Bądź w tych czynach uwielbiony, Jezu. Bądź uwielbiony, Jezu. Bądź uwielbiony, Jezu, w każdej szczerze odprawionej modlitwie pańskiej. Ojcze nasz, której nas nauczyłeś, abyśmy budowali więź z Bogiem Ojcem, z Trójcą Świętą. Bądź uwielbiony, Jezus. Bądź, Jezu. Bądź uwielbiony, Jezu. Wywyższamy Cię w świętym czasie misji świętych oraz w dzisiejszym uwielbieniu. Bądź uwielbiony, Jezus. Bądź uwielbiony, Jezu. Wyśpiewajmy jeszcze raz słowa uwielbienia Jezusa, wywyższenia Go. Jeszcze raz poprzez śpiew słów Panie, Twój tron wznosi się. Wprowadźmy Jezusa na najwyższy tron w naszym sercu. Uwielbimy Go przez to, aby On zajmował pierwsze miejsce i całe miejsce. Nie bójmy się tego. Pan Jezus nam niczego nie zabiera, ale nam wszystko daje, co jest potrzebne do szczęścia tu na ziemi i do zbawienia w niebie. Panie Jezu, zapraszamy Cię, zapraszamy, przyjdź, uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię, przyjdź. Panie, Twój tron znosi się na wszystkie ziemia. Jezu Chryste, nasz Panie, Twoim pragnieniem z Wieczernika, z całej, pani Jezu, Twojej misji zbawiania świata, Twoim pragnieniem z krzyża oraz pragnieniem uwielbionego serca po zmartwychwstaniu było udzielenie nam od Boga Ojca i od Ciebie Ducha Świętego, który jest Duchem Pańskim, czyli Duchem Twoim i Duchem Boga Ojca. Przezywamy Cię, Duchu Święty, chcemy odnowić przez tę modlitwę wylanie Twoje w dniu Wigilii Zesłania Ducha Świętego, którą tu przeżywaliśmy 22 maja, a dziś, miesiąc po tym czasie, czcząc serce naszego Zbawiciela, wypełnione Twoją miłością, Duchu Święty Boże, prosimy Cię uświęć nas w Twoich darach. Uświęć nas w darze mądrości, abyśmy patrzyli na świat, na innych ludzi, na siebie samych oczyma Boga. Uświęć nas, Duchu Święty. Uświęć nas, Duchu Święty. Duchu Święty Boże, uświęć nas w darze rozumu, abyśmy mogli lepiej rozumieć i konkretniej wprowadzać w życie słowa Pisma Świętego i Świętej Liturgii. Uświęć nas, Duchu Święty. Uświęć nas w darze rady, abyśmy trafnie, precyzyjnie, a kiedy trzeba bardzo sprawnie, nie z ospałością, nie z opieszałością, rozeznawali, co jest dobre, co złe, a innym służyli radą nie według własnego upodobania, ale według świętej Ewangelii. Uświęć nas, Duchu Świętym. Uświęć nas w darze pobożności, abyśmy odważnie, wytrwale słowa naszych modlitw, naszych postów, naszej jałmużny składanej z serca, abyśmy te słowa uświęcali przez godną postawę życia, a nie dewocję, nie obudę, nie dwulicowość. Uświęć nas, Duchu Święty. Boski Ożywicielu, pocieszycielu, rzeczniku nasz, obrońco, duchu prawdy, uświęć w nas w darze bojaźni Bożej, która to bojaźń Boża nie zna lęku, strachu, ale jest największą czcią, szacunkiem, składaną Bogu, tak jak teraz klęczymy na kolanach, ta postawa wyraża, wyraża cześć. Uświęć nas Duchu Święty w darze bojaźni Bożej, której która jak uczy nas, autor Księgi Mądrości, jest bojaźń Boża, jest początkiem mądrości. Uświęć nas, Duchu Świętym. Uświęć nas w darze umiejętności, abyśmy jasno, precyzyjnie rozeznawali, co jest dobre, co złe. Nie dali się wprowadzić na manowce. Jasno widzieli, kiedy jest grzech ciężki, lek jasno dostrzegali grzechy zaniedbania i nie pozwolili się wprowadzić w rutynę, oziębłość i duchowe lenistwo. Uświęć nas, Duchu Świętym. Uświęć nas, Duchu Święty w darze męstwa, odwagi, abyśmy nie bali się szatana, liczyli się z nim, że istnieje, że jest naszym wrogiem, i że jest bardzo przebiegły, bardziej przebieglejszy od nas, ale byśmy się chwycili rękami, nogami duszy i ciała, Słowa Bożego, Eucharystii, owoców sakramentu chrztu, bierzmowania, małżeństwa, kapłaństwa, namaszczenia chorych. Daj nam wewnętrzne przekonanie, usposobienie, że Bóg jest zawsze większy. Daj nam dar męstwa, uświęć nas Duchu Świętym. Śpiewajmy. Uczci Ducha Świętego niech wylewa na nas swoją miłość, swoje dary. Swo Oh, oh, yeah. Wszelkie yeah. prawa Duchu Święty Boże, pragniemy mieć codzienną więź, zażyłość z Tobą, osobiste nabożeństwo do Ciebie. Duchu Święty Boże, prosimy Cię tak pokieruj naszymi modlitwami, abyśmy w myślach, w aktach szczelistych, w słowach, w piosenkach uwielbienia, które każdy z nas może śpiewać, nucić sobie w ciągu dnia, abyśmy przyjaźnili się z Tobą, a przede wszystkim przez święte słowo natchnione Pismo Święte, Słowo Boże. Duchu Święty, prosimy Cię, dotknij swoją boską mocą Karola, uzdrów jego duszę, jego ciało, daj błogosławieństwo całej jego rodzinie. Prosimy Cię, obdarz łaską zdrowia wszystkich chorych, cierpiących, także tych, których odwiedzamy z posługą kapłańską, my księża czy szafarze, panowie szafarze Komunii Świętej podczas pierwszych sobót czy niedziel, Obdarz potrzebnymi darami Krzysztofa i wszystkich chorych i cierpiących w naszej parafii. Prosimy Cię za nami, abyśmy byli świadkami Twojej dobroci, Twojego miłosierdzia, Duchu Boże, który jesteś duchem chrześcijańskiej miłości bliźniego, duchem, który się pochyla nad nędzą człowieka, chorobą, cierpieniem, duchem, który jest duchem empatii, wczucia się, Trudne położenie człowieka. Prosimy Cię, obdarz nas zdolnością dopełnienia uczynków miłosierdzia, i co do duszy, i co do ciała. Duchu Święty, kiedy przebity został bok naszego Zbawiciela na krzyżu, wypłynęła krew i woda, i wtedy zaczął istnieć Kościół. Dopełnienie początku Kościoła dokonało się Podczas Pięćdziesiątnicy zesłania. Te dwa wydarzenia, przebicie boku naszego Pana i zesłanie Ciebie, Duchu Święty Boże, są ze sobą ściśle złączone. I przypomniałeś tę prawdę w objawieniach świętej Marii Małgorzacie Alakok. Jakże bardzo... Wielu o tym nie pamięta, jak bardzo kult serca Bożego jest związany z kultem Ducha Świętego. Prosimy Cię, Duchu Święty Boże, prosimy Cię Panie Jezu, prosimy Cię Boże Ojcze, wylej na nas wodę i krew z przebitego serca Jezusa, wylej na nas siebie Boga, Ducha Świętego, z przebitego serca Jezusa, uświęć nas w prawdzie. Obdarz nas pani łaskami uzdrowienia, chcesz teraz udzielać, błogosławić, przemieniać, podnosić. A także u niektórych osób wzbudzasz, popychasz ich, pociągasz do konkretnych decyzji, nawet do przysięgi, abstynencji, do wyrzeczeń związanych z ograniczeniem oglądania telewizji, internetu. Do abstynencji w różnych dziedzinach życia, do wstrzemięźliwości, do podjęcia konkretnych uczynów umartwienia postów, wyłączyć modlitwę z postem, a także z jałmużną. Duchu Święty, Duchu Miłości, wylewaj się na nas z przebitego serca Jezusa. Chryste, prosimy Cię, abyśmy teraz wszyscy wspólnie odnowili akty woli przebaczenia. To, co czyniliśmy podczas misji świętych, to co nieraz czyniliśmy już podczas naszych nabożeństw, drugie czwartki miesiąca, kiedy Przyprowadzaliśmy, Panie Jezu, do Ciebie, do Twoich stóp, tu przed ołtarz naszych krzywdzicieli. Chcemy odnowić te akty przebaczenia, nawet jak mamy totalną burzę emocji, przeciwnych nawet, albo różnych dziwnych, niesmacznych. Uczyńmy to z wiarą, by Święty nas poprowadzi. I także módlmy się, abyśmy, jeśli jest Taka okoliczność przyjęli przeprosiny, przebaczenie. Prośmy, byśmy nie bali się wyciągnąć ręki do zgody. Pierwsi rzucili się w ramiona. Nawet jeśli by ktoś nie przyjął, odepchnął, a nawet wyśmiał, a nawet wykorzystał to przeciwko nam. Przebaczmy z serca, odnówmy te akty. Panie Jezu. Klęczę przed Tobą i duchowo przyprowadzam Ci mojego krzywdziciela. Pomyślmy o osobach, którym winniśmy przebaczenie, pomyślmy w ciszy. Panie Jezu, wszystkich tych, których skrzywdziłem, których w jakikolwiek sposób zraniłem, przyprowadzam Ci i proszę Cię, daj im łaskę przebaczenia moich grzechów. Duchu Święty Boże, Duchu Prawdy, ożywicielu. Żywicielu, obdasz mnie darem męstwa, abym nie bał się odnawiać akty przebaczania, abym czynił to wielkodusznie. Chojnie i z radością. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nade mną. Zaśpiewajmy piosenkę Panie mój przychodzę dziś, prosząc, by naszą skruchę, naszą pokorę, ale także naszą postawę uwielbienia Pana przyjął Dobry Bóg i poprowadził nas w procesie przebaczania swoim krzywdzicielom, w procesie przyjmowania przebaczania. nasz i znaje się i Ciebie w luku. i uwielbiam pragnę Cię życie my oddaję Tobie uświeciem życie my oddaje Tobie uświeciem życie my oddaje Tobie Życie my oddaję Tobie, uświęć Życie my oddaję Tobie, uświęć Panie Jezu Boże, żywy obecny wśród nas, wszystkich obecnych, tu i łączących się z nami duchowo i tych, których polecamy, chorych na przeróżne Choroby serca, krążenia wieńcowe i inne polecamy, zawierzamy. Uzdrów ich, Jezu. Uzdrów ich, Jezu. Boski lekarzu, uzdrów wszystkich cierpiących, zmagających się z chorobami nowotworowymi. Daj także łaskę dary Twojego Ducha, aby przeżywali te informacje, te wieści po chrześcijańsku, w nadziei. Uświęć ich, Jezu. Uzdrów ich, Jezu. Panie Jezus, składamy u Twoich stóp wszystkich pogrążonych w nałogach, w grzechach, zwłaszcza uzależnionych od alkoholu, papierosów, narkotyków, uzależnionych od różnych form pornografii i seksoholizmu, uzależnionych od hazardu, uzależnionych od innych. Niewłaściwie przywiązanych do innych. Prosimy Cię uzdrów serca manipulantów, intrygantów i wszystkich, którzy wykorzystują innych do swojej pychy. Prosimy Cię także skróż plany, zniwecz plany zawiści, zazdrości i zemsty i daj łaskę opamiętania. Uzdrów ich Jezu, przemień ich Jezu. Okaż się dla nich lekarzem, okaż się dla nich lekarzem. Pan Jezu, polecamy Ci wszystkich przygnębionych, przybitych ciężkim życiem. Polecamy Ci także wszystkich, którzy tak bardzo przyzwyczaili się do narzekania. Daj im łaskę nadziei i zmiany myślenia. Uzdrów ich Jezu. Ożyw ich, Jezu. Bądź ich lekarzem. Panie Jezu, oddajemy nas obecnych na tym uwielbieniu. Oddajemy nasz zespół. Każdego i każdą z nas osobna. Mamy różne intencje dzisiaj. Dziękczynne, błagalne. Uzdrów nas, Jezu pokrzeb nas, Jezu. Przemień nas, Jezu. Moi kochani, kiedy teraz Pan Jezus będzie przechodził pośród nas świętej hostii, pomiędzy ławki, wyciągnijmy nasze ręce i uwielbiajmy słowami, słuchając słów, które będą czytane, Słowo Boże, włączajmy się gorąco w śpiew. Jeśli możemy, widzimy, patrzmy na białą hostię i czyńmy to z wielką radością, dziękczynieniem, że Pan Jezus jest z nami. I czyńmy to, niech jednym z owoców głównych dziś naszego uwielbienia, dziękczynienia za misję, będzie ukochaniem mszy świętej. Pobożność serca Jezusa to bobożność na wskroś eucharystyczny. Duch Święty prowadzi nas do Eucharystii. Maryja prowadzi nas do Eucharystii. Ukochajmy mszę świętą i adoracją. Zaśpiewajmy z serca kilka razy te święte słowa, że Jezus jest naszym lekarzem, Bogiem, On nas uzdrawia, przemienia, On posługuje się także ludźmi, by nas leczyli, kapłanami, by nas leczyli duchowo, lekarzami, by nas leczyli fizycznie, pielęgniarkami, naszymi bliskimi. Lekarzem jest ten, kto daje szczerą, dobrą radę, a nie tylko mówi, ale i wykonuje czyny. Jezu, błogosław nam.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 ale bowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.